Cześć wszystkim Adam Alkoholik. Pierwsza rzecz to chciałem się spytać czy mnie słychać. Dobra super to witajcie jeszcze raz. Dzięki wielkie za zaproszenie. Eee, może zacznę od tego że ja wieję na programie od 4 listopada 2020 czyli mam ponad 8 miesięcy na tą chwilę trzeźwości. Z A miałem pierwszy raz styczność około 11 lat temu. Nie piłem wtedy alkoholu przez 7 lat, przez 5 lat nie było żadnych używek. Niestety moje życie jakoś się tak bardzo nie zmieniało. W porównaniu do tego co się teraz przez te 8 miesięcy dzieje, co się stało i co się dzieje. Ja ogólnie byłem taką skrytą osobą od początku, od małego. Miałem gdzieś problemy i bardzo dużo lęków. Lęki sterowały moim życiem od najmłodszych lat. Do momentu, kiedy gdzieś tak w wieku 14-15 lat nie odkryłem alkoholu, ale można powiedzieć tak z całą parą, bo wcześniej już 12-13 lat, <śmiech> przepraszam, jak miałem to... Kiedyś spróbowałem e, alkoholu e, od dziadka z Barku i, i wtedy poczułem, że tak jakoś inaczej się czuję po nim. Zresztą jak patrzyłem, moi dziadkowie dosyć często robili jakieś imprezy, takie spotkania, ale tam zawsze było tak delikatnie z tym alkoholem, ale wszyscy się śmiali i ten ja sobie gdzieś tak utrwaliłem e, w głowie, że ten alkohol to jest coś, coś fajnego. Dlaczego ja w ogóle po to sięgnąłem? Ponieważ ja byłem skrytym dzieckiem od początku, którym miałem dużo problemów zdrowotnych. Głównie z układem trawiennym, że tak powiem. I w latach młodzieńczych dosyć spory trącik. To było coś, co wytwarzało znowu lęki i bardzo niską samoocenę. Wiecie, to był okres tak jak, nie wiem, 15, 16, 17 lat. Człowiek zaczyna myśleć o kobietach, mężczyzna, młody mężczyzna zaczyna myśleć o kobietach, a tu twarz cała, że tak powiem, w pryszczach. Reakcja na najmniejszy stres to od razu ból żołądka. I, i wtedy zacząłem, e, zacząłem podpijać. Zacząłem podpijać w sumie w pierwszej klasie liceum, tylko że u mnie... U mnie nie było tak, że ja po troszku, nie? tak jak większość znajomych, jedno, dwa piwa się potrafili przepraszam, napić, tylko ja praktycznie od razu zacząłem bombić, że tak powiem, na maks. Ja od razu dużo tego alkoholu wypijałem. Na pierwszej zielonej szkole się yy, tak upiłem, że yy, straciłem głos yy, yy, i też miałem tam problemy już trochę w szkole przez to, bo tam nauczyciele zwracali uwagę, że za dużo i, i ten, ale ja się jakoś tam nie przyjmowałem, bo wreszcie Wreszcie byłem bez lęków, nie? Coś, czego nie mogłem uwierzyć, że jednak osoby nie tylko patrzą na wygląd. Ja miałem z tym bardzo właśnie duży problem przez, tą, przez ten trądzik, że może ktoś, nie wiem, być fajny, można się z kimś pośmiać. To, to, to już jest coś, dlaczego chcemy być z drugą osobą i przebywać. Ja nie mogłem w to uwierzyć, tak, nie? O, dosyć szybko zacząłem wchodzić w relacje, bo w sumie w związkach byłem od 15-16 roku życia do 33-34. Dlaczego tak mówię o tych związkach? Ponieważ ja się uzależniałem też od osób. Ja dopiero później, właśnie piąty krok mi pokazał, że ja potrafię się uzależnić od kobiety. Nie chciałem być sam, więc wolałem gnić w relacji, która gdzieś mnie wyniszczała. No ale tak samo jak z alkoholem czy z narkotykami. I gdzieś te lata tak mijały. Ja tam dosyć szybko wszedłem w długą relację, w wieku 19-20 lat. Taką dziewczynę poznałem, która miała ojca alkoholika wojskowego, więc tam sama później mówiła, że z deszczu podrynne, ale podobno to są częste przypadki. I gdzieś tak żyliśmy i ten mój alkoholizm się dosyć tak szybko bardzo rozwijał i, i dla mnie głównym, głównym zainteresowaniem to było chlanie po prostu wieczorami przy komputerze. Wcześniej jeszcze było sporo imprez, ja dosyć szybko zacząłem chodzić do jakichś klubów i, i, i namiętnie, że tak powiem, bo zamiast do szkoły to, to, to po prostu chodziłem po różnych klubach w środku tygodnia. E, już weekendy to standardowo e, coś co mi też nie odpowiadało to po prostu życie, które było to, to, to realne prawda? Nie, nie znosiłem tego nie znosiłem tego życia ja wolałem po prostu być pod wpływem zacząłem szybko też palić e, marihuanę i to były dwa narkotyki d, d, d, d, d, dwie używki główne, czyli alkohol i marihuana Gdzieś, gdzie się to e, no było ze mną przez wiele, wiele lat. E, w wieku właśnie 26-28 lat ja stwierdziłem, że mam już tego dość trochę. E, i Pod wpływem kobiety, tak powiem wam szczerze, bo ona miała mnie dość. No, Ale też ja się za dobrze z tym nie czułem, więc zacząłem szukać pomocy. Poszedłem na terapię, ale nie chciałem iść na terapię grupową i tak też trafiłem do AA. E, ja miałem swoje zdanie na temat, że to są meneliki spod wódki z piwem i, i, z, i z ten, i nic mnie tam nie nauczą, no ale musiałem tam chodzić, nie? Dosyć szybko się to zweryfikowało i zobaczyłem, że, że to są bardzo fajni, normalni ludzie, którzy tam no, po prostu mają swoje problemy. Eee, jakoś się tam zaklimatyzowałem, ale nie chciałem wchodzić w żaden program, ża żadnych kroków ani nic takiego nie, nie miałem zamiaru robić, bo. Nie pasowało to, co miałem na tej terapii e, u mojego tego terapeuty. E, on też mnie chciał, tak jak wspomniałem wcześniej, wrzucić na grupę, ale tam nie podobało mi się trochę to ocenianie e, w drugiej osoby i, i, i źle się tam czułem po prostu. E, tak żyłem na tym terapeutycznemu dupościsku te kilka lat, e, aż e, poszedłem na imprezę. Znaczy tak wcześniej, tak ze dwa lata, e, po pięciu latach poszedłem, ten załatwiłem sobie tam przez przypadek trochę zielska i zacząłem palić. E, przez dwa lata gdzieś mniej więcej. I później trafiłem na imprezę, e, gdzie ktoś mnie po prostu mówi, dobra Adam, dawaj się napijesz jednego, nie? I ja tak, no dobra, jak nie, nie piłem tyle, to, to pewnie nic się takiego nie stanie. W życiu bym nie pomyślał, że to tak szybko wróci. Ee, że tak e, automatycznie cały ten proces, proces e, tej te, te, te, ochoty na ten alkohol, tej potrzeby, przymusu, tak szybko się wytworzył w mojej głowie. Nie? E, to się poskładało trochę z moimi problemami zdrowotnymi, gdzie miałem zacząć mieć problemy z kręgosłupem, tak no, dosyć spore. I nie mogłem w ogóle też przez to, przez to spać, więc leki na mnie jakoś nie działały. Więc zacząłem próbować znowu z tym alkoholem. Nie? Miało być oczywiście na początku to było gdzieś tam delikatniej, ale, ale tak na dobrą sprawę ilość tego alkoholu tak szybko się zwiększyła, że do dzisiaj jak sobie przypominam po prostu ile ja potrafiłem wypić. Później jeszcze dołączałem do tego, bo już ten organizm brzuch nie wyrabiał, to jeszcze dochodziła e, marihuana i przyszedł też moment, gdzie doszły leki. E, więc w pewnym momencie miałem taką przez prawie 3 lata. Miałem taką mieszankę e, w organizmie, e, czyli czyli tych trzech tych rzeczy. Plus pod koniec mojego picia poznałem kobietę, gdzie tak naprawdę myślałem, że ona pomoże mi wyjść z tego wszystkiego. Nie? Nas tak naprawdę połączył seks i dlatego to, co też wspomniałem, że ja się uzależniałem od, od, od, od kobiet i od tych relacji, od potrzeby bycia z kimś, a tutaj jeszcze dodatkowo ten seks. Mnie ja bardzo ciężko wychodziłem z tej relacji też, więc wchodząc tak na dobrą sprawę do A, byłem z czterema uzależnieniami. Alkohol najbardziej, marihuana, leki i kobieta. Eee... Trzy rzeczy z tych substancji, że tak powiem, rzuciłem no, w momencie, kiedy, kiedy zdecydowałem, że chcę coś zrobić ze swoim życiem, bo tak naprawdę ja chciałem skończyć z tym życiem, więc e, musiałem coś zdecydować. E, I po wakacjach w 2020 roku e, rzuciłem alkohol, e, rzuciłem te narkotyki i leki. E, no dosyć ciężko to było. To sam, sam proces tego odkładania. I zacząłem, dowiedziałem się, że jest coś takiego jak meetingi online. No i na tych meetingach online, e, nawet mi się to podobało, nie? ale to jeszcze nie było... Ja jeszcze nie czułem tego czegoś. nie? Jeszcze tam mówili mi w, na tych meetingach, że znajdź sobie sponsora, że najlepiej na żywo, że robienie programu przez internet jest bez sensu. Dla mnie to było super, nie? No bo ja byłem przed, przed przeprowadzką, więc mówię, a nie muszę jeszcze tego robić, przeprowadzę się do Warszawy. To, to, to wtedy, więc dla mnie to było takie przedłużenie. Wiecie, ja się trochę tego bałem tak naprawdę i, i jeszcze kombinowałem. 20 października odwiedził mnie kolega, żebyśmy się pożegnali. No i tak się pożegnaliśmy, że ja zapaliłem. Odmówiłem mu alkoholu, ale zapaliłem i, i pamiętam dokładnie, jak dzisiaj tak mówię, dobra, półtora miesiąca wytrzymałem, jak pójdę się dzisiaj raz napić przepraszam to, to się nic nie stanie no stało się bo nadal w szoku jestem jak to szybko wszystko wróciło nie? tego samego dnia nie skończyło się na jednym czy dwóch piwach tylko już tam zdrowo poleciałem i łącznie do 4 listopada e, piłem i trochę tam popalałem obudziłem się w nowym mieszkaniu już w Warszawie tego 4 listopada e, i patrzę, fajne, czyściutkie mieszkanko, taką kawalerkę wynajmuję. Fajni ludzie mi to wynajęli, wszystko tak zadbane w dobrym miejscu. Ja patrzę znowu puszki. Idę do toalety, znowu ten w kuchni jakieś stoją butelki. Ja mówię, ja pierniczę. No znowu to znowu to robisz, nie, Adam? Znowu się to dzieje. I wtedy to był mój moment takiego tego poddania, że ja już nie dam radę. Ja wtedy napisałem tam do, tak, na, na takim forum e, dla alkoholików i tam się jedna z takich koleżanek z AA odezwała i dała mi dwa numery do sponsora I ja wtedy trafiłem na takiego Jacka, któremu jestem bardzo, bardzo wdzięczny, że na niego trafiłem. E, i moje sile wyższej, bo w ogóle proces poznawania siły wyższej przeze mnie to dosyć, dosyć ciekawe był, no bo ja byłem osobą niewierzącą i piąty krok w ogóle to pokazał, że u mnie nie było w ogóle przez całe życie Boga, że nawet jeżeli tam dziadkowie mi wciskali trochę tą, tą wiarę, jak chodziliśmy do kościoła, to tak naprawdę, e, tak naprawdę na mnie to nie działało jakoś, nie? Ja, ja, ja usypiałem w kościele, dla mnie to był najlepszy Lek na że ja tam wsiadałem i, i, i mogłem się od razu kimać. Nie chciałem tam chodzić, no ale jak u dziadków przebywałem, to, to niestety musiałem. I yy, yy, zacząłem, w, wszedłem na, na, na, na sugestie yy, ko tam, właśnie nie 8-10 listopada. Coś co mi jedynie nie pasowało to, że ja miałem trzy miesiące sugestii, a wszyscy mieli po, po miesiącu i gdzieś tam wkurzałem się na to i, i moja taka pierwsza, ura, pierwsza uraza była, to była do mojego sponsora, dlaczego, dlaczego ja mam tyle sugestii. Ale z perspektywy czasu się cieszę, dlatego, bo ja jestem, byłem taką osobą, która miała słomiany zapał do wszystkiego, nie? że jak trzeba było coś zrobić to trzy miesiące mi się tak utrzymać, wiecie w takich ryzach, cokolwiek, to, to było, dawałem radę, ale już dłużej to, to, to tak nie bardzo, nie? Zacząłem poznawać, a to było wtedy, jak miałem pierwszy w ogóle taki głód dosyć szybko i, i, i poczułem, że, że wspólnota daje mi to, że już nie jestem sam, co jest w ogóle coś pięknego, bo no, myślałem, że zapiję pewnego dnia. I ja wtedy zobaczyłem, jak alkoholicy. Poczułem, jak alkoholicy inni do mnie dzwonią. I jak się dzielą tym doświadczeniem, i ja poczułem, że już nie jestem sam. To był taki pierwszy mój przełom. Dobra, bo się tak rozkręcam trochę. Jak wszedłem w ogóle na te kroki, a wszedłem na początku lutego, to tak wcześniej jeszcze wszyscy mówili, że Adam, a zobaczysz czwarty krok jest taki cięż, ciężki, dziewiąty też. E, zobaczysz, że to. Ale mimo wszystko będziesz czuł te zmiany takie, nie? I jak ja trafiłem na. jak wszedłem na ten czwarty krok, jak go zacząłem robić, no nie powiem, że fajne to jak człowiek taką e, inwenturę, że tak powiem, robi sobie, nie? Ale to było tak, że coś mi się przypominało, jakaś uraza czy coś związane z lękami czy z seksem. Ja byłem w stanie to odłożyć, bo miałem to, robiłem tam ponad, no, około miesiąca ze względu na to, że COVID miałem I, i gdzieś tam zapominałem o tym później znowu i tak tak ten krok robiłem. Aż przyszedł dzień, w którym zacząłem, e, byłem umówiony z moim sponsorem właśnie na, na piąty krok i e, tam mnie piąty krok szokował. Dlatego, bo ja nigdy nie... Nawet niż nie mówiąc, że komukolwiek nie mówiłem swojego życia od początku, ze szczegółami, e, do końca, do, do, do, do dzisiaj, jak to się mówi, e, to, to ja sam też tego jakoś nie podchodziłem, nie, nie słyszałem sam siebie nie? i na mnie zrobiło to olbrzymie wrażenie. E, no, jak, jak teraz nawet przypominam sobie o tym, to, to mam ciarki. Bo coś się też wytworzyło pomiędzy mną a sponsorem. Ja już powiedziałem, to był taki moment, w którym e, jest inna relacja pomiędzy nami, nie? E, więc, więc to było coś po prostu niesamowitego, jak ja mogłem mu opowiedzieć po prostu wszystko ze szczegółami. E, ja wtedy zaobserwowałem, jak e, relacje dla mnie, jak związki, jak kobiety były właśnie istotne, jak ja się uzależniałem, jak ja Gniłem w tych związkach, wiedząc, że mi to szkodzi, nie? Bo, bo się bałem, bo się bałem coś nowego spróbować, bo miałem tą niską samoocenę i, i, i tak, tak, to po prostu życie, życie gdzieś tam no biegło. Eee, no biegło, kurczę. Ja to gniłem, można powiedzieć, w takiej klatce swojej świadomości i swojej głowy, więc, więc dla mnie to było coś strasznego. Ale, ale piątka mi po prostu mnie oczyściła. Piąty krok mi, mi pokazał, kim jestem. I wiecie, co jest najfajniejsze? Że po tym kroku zacząłem akceptować swoje wady, że nawet jak teraz coś wykrywam, jakąś wadę. O, wyszło, że tam nie, Madam ma jakieś zachowania narcystyczne, to kiedyś bym się tym załamał. A teraz dobra, super, znowu coś wykryłem i mogę, mogę działać z tym, nie? bo dzwonię do innego alkoholika, dzwonię do sponsora, mówię, ty, wyszło, że mam, nie wiem, ego mi wywaliło do góry, bo, bo coś tam, nie? Więc, ale to gdyby nie ta piątka, gdybym ja po prostu nie zobaczył tego, nie poznał sam siebie przede wszystkim, to nie byłoby takiej możliwości. I tak na koniec, i pamiętam też, jak mi sponsor powiedział, o, już po tym kroku, a chwilę tam porozmawialiśmy, na, na, na sam koniec, żebym przeczytał o, ostatni akapit 76 strony. I to brzmi tak: Po powrocie do domu, znajdujemy sobie miejsce, w którym możemy spędzić godzinę w ciszy, rozważając dokładnie to, co zrobiliśmy. Dziękujemy Bogu z głębi serca, że lepiej go poznaliśmy. Bierzemy spółki tę książkę, otwieramy ją na stronie zawierającej 12 kroków. Z uwagą czytamy pięć pierwszych pozycji, pytając, czy niczego nie pominęliśmy, bo przecież budujemy łuk, po którym przejdziemy w końcu jako wolni ludzie. Czy do tego momentu wykonaliśmy naszą pracę solidnie? Czy kamienie znajdujące się we właściwych miejscach, czy nie poskąpiliśmy cementu dowodowanego do fundamentu, czy nie czy nie próbowaliśmy zrobić Zaprawy bez piasku. Jeśli na te powyższe pytania możemy udzielić zadowalających odpowiedzi, to następnie patrzymy na szósty krok. Dlaczego o tym wspominam? Bo mm, ja pierwszy raz po przeczytaniu tego tak usiadłem sobie i stwierdziłem, jak, jak przeanalizowałem sobie ten pierwszy, drugi, trzeci, czwarty, piąty krok. Adam, zrobiłeś kawał dobrej roboty. Dlaczego? Bo ja zawsze, nawet jak coś dobrze zrobiłem, to gdzieś sobie szukałem czegoś, wiecie. Ta, ja, ja, jakieś wady, coś tam nie pasowało. A tu po prostu byłem tak szczęśliwy, że ja kurczę, zrobiłem coś szczerze. I uważam, że tak już na koniec. Program działa. Eee, nie picie jest tylko początkiem, ale takim, no to jest, to jest podstawa. Bez tego to w ogóle odstawienie jakikolwiek używek. Jeżeli mam się zmieniać, jeżeli mam poznawać siebie, twoje emocje to ja muszę być trzeźwy od czegokolwiek. Dlatego nie mam teraz na tą chwilę relacji żadnej, nie biorę żadnych narkotyków, nie piję alkoholu. I mogę powiedzieć, że mimo wszystko, że ostatnio sponsor stwierdził, że chyba wreszcie mi się skończyła chmurka, która dosyć długo trwała, to i tak jestem zadowolony. Jestem szczęśliwy, bo, bo widzę po prostu, że jeszcze przede mną sporo pracy, ale fajnie wszystko idzie do przodu. Bardzo Wam dziękuję, że, że mogłem się podzielić tym doświadczeniem i, i co? Wszystkiego dobrego pozdrawiam.